Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy uwzględniającej szereg wniosków, które były zgłaszane. Za następny wtorek przyjmie to rząd. Jest to prosta ustawa. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o ustawodawstwo unijne w tym zakresie na 28 państw, oceniam, że jest ona gdzieś w środku tych wymagań, które są restrykcyjne, jeśli chodzi o obrót ziemią. Musieliśmy wprowadzić zasadę, jaka istnieje w wielu państwach, że nabywcą nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny, prowadzący lub zamierzający prowadzić gospodarstwo rolne i że nie może tej ziemi sprzedać przez 10 lat, chyba że na to pozwoli sąd. Chcemy, aby polska ziemia służyła polskim rolnikom, żeby była uprawiana, nie żeby była drogą spekulacji i różnych przeniesień, często Wynikających z kodeksu. W tej ustawie to, co jest bardzo krytykowane, są wyeliminowane możliwości nielegalnego obrotu ziemią na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak chociażby windykacja za dług. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli Pan pożyczy dla mnie pieniądze i. Ja powiem, że nie mam panu oddać, ale za to mogę przepisać panu ziemię, czyli nie rolnik może nabywać ziemię, czyli tutaj mówimy, że w wyniku windykacji ziemię może nabyć tylko rolnik. To nie są jakieś ograniczenia, które są inne niż w innych krajach, one po prostu zabezpieczają to, że w Polsce nie będzie spekulacyjnego obrotu, ziemię będzie mógł nabyć rolnik, który przez... chce prowadzić osobiście gospodarstwo rolne I tutaj nie ma ograniczeń dla... Dla osób zagranicznych, jeśli ktoś chce przyjechać, prowadzić osobiście gospodarstwo rolne, proszę bardzo, ale nie jest teraz tak, że sobie kupuje jako kapitał.